Chwała Najwyższemu! I pozwólcie, że jako rekonwalescent będę sobie korzystać z takiego tutaj przyrządu, gdyż jeszcze nie, nie jestem pełen sił, A kwestia czasu. O, o. Sławek i Roksana jesteście? Jesteście. Świetnie. Planowaliśmy to wydarzenie od kilku tygodni, ale dzisiaj rano Sławek dzwoni, mówi, Ksawery ma gorączkę. Konrad, Konrad ma, Konradek. Ale co, jest z Wami, tak? Dał radę? Śpi. No dobre wyjście na ten moment. Nie będzie musiał słuchać tego wszystkiego. Czego Wy wysłuchacie? Dzisiaj będziemy błogosławić dwójkę chłopców, Ksawerego i Konradka. Jest to czynione na prośbę rodziców Sławka i Roksany i za chwilę powiem więcej o motywacji, jaka temu towarzyszy. Ale na początek ogólnie czym jest błogosławieństwo? Uwaga ogólna, błogosławieństwo to słowo, to pojęcie widać w całej Biblii, od samego początku do samego końca. Po raz pierwszy słowo błogosławieństwo, błogosławienie pojawia się już w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju. Kiedy Pan Bóg stworzył przeróżne istoty żywe, błogosławił im Bóg i że im rozradzajcie się i rozmnażajcie. A kiedy kończymy czytać Biblię na Księdze Objawienia Jana w 22 rozdziale, czytamy ostatni raz to słowo w zdaniu Błogosławieni piorący swoje szaty, gdyż oni będą mieli prawo wejść do, do wieczności i spożywać z drzewa życia. I zasada jest taka, opisana nam w Biblii, że błogosławieństwo zawsze przychodzi od większego do mniejszego. Czyli ten, kto ma większą władzę, autorytet, przekazuje błogosławieństwo w swojej władzy i autorytecie temu, kto jest mniejszy niższy. Ta zasada przedstawiona jest w liście do hebrajczyków w rozdziale siódmym, na przykładzie ojca i syna, także Melchizedeka i Abrahama, więc ta zasada dzisiaj również nas dotyczy. I to błogosławieństwo w rozumieniu dzisiejszym to są życzenia powodzenia, bezpieczeństwa, mądrości, duchowego i fizycznego rozwoju przekazywane w autorytecie Boga. Ja powtórzę, są to życzenia powodzenia, bezpieczeństwa, mądrości, duchowego i fizycznego rozwoju przekazywane w autorytecie Boga, który może realnie zesłać to wszystko, o czym mówimy. I to błogosławieństwo czynione jest przez ludzi w jego autorytecie. Biblia przedstawia nam kilka rodzajów autorytetów, co najmniej kilka, jest ich więcej, ja wymienię tylko trzy. Takim bardzo podstawowym autorytetem jest autorytet rodzicielski. Rodzice to są pierwsze osoby, które mają przemożny wpływ na dziecko na tą malutką istotę, która pojawia się wśród nas. A więc autorytet rodzicielski, dany po to, aby dziecko w odpowiedni sposób przygotować do dorosłości, czyli wychować. Czytamy też o autorytecie wypływającym zajmowanej pozycji władzy, autorytecie przełożonych, autorytecie przywódców, niekoniecznie duchowych. Takim autorytetem danym przez Boga cieszą się również władze świeckie ustanowione z woli Bożej. Czy jest to prezydent, czy burmistrz, czy dyrektor szkoły, ta władza również ma w podtekście, w kontekście Boży autorytet. Mowa jest też o autorytecie duchowym, który reprezentowany jest przez na przykład Kościół, przez starszych Kościoła i przez cały Kościół, również nie tylko przez starszych, czy liderów, czy pastorów. Błogosławienie dzieci jest to taki wzorowany na Starym Testamencie zwyczaj przynoszenia dzieci, nowonarodzonych dzieci do świątyni. Wiecie, kiedy dziecko się rodziło, szczególnie pierworodne, przynoszono do świątyni, składano ofiarę, dziękowano Panu Bogu za to dziecko, ale w czasach nowotestamentowych, Marcin dzisiaj czytał fragment, w którym cytował historię, kiedy Pan Jezus wziął dziecko, więc dzieci również były w otoczeniu Jezusa, rodzice przychodzili z dziećmi, i w tamtych czasach, nie tylko zresztą w tamtych, był zwyczaj, że przynoszono czy przyprowadzano dzieci do znanych rabinów po to, aby oni wzięli je w swoje ręce i błogosławili. Wierzono, że to błogosławieństwo rabiego, nauczyciela, kogoś, kto ma autorytet od Boga, będzie szczególnie skuteczne, będzie szczególnie działało. Ja nie jestem znanym rabinem, ale myślę, że błogosławieństwo, które dzisiaj wypowiem ja i my wszyscy będzie szczególnie działało, gdyż jesteśmy w Panu Jezusie Chrystusie obdarzeni autorytetem, aby błogosławić. Wyjaśniam też, że ta czynność nie ma nic wspólnego z chrztem wiary. Nie jest to żaden chrzest zastępczy, żaden substytut chrztu, no bo u nas się małe dzieci nie chrzci, nie. Decyzja o chrzcie ma być podjęta w wieku samodzielnym, w wieku dojrzałym do podejmowania takich decyzji. A to, co dzisiaj się dzieje, jest to bardziej decyzja rodziców. I myślę, że takim wspaniałym wersetem, który ilustruje to, co dzisiaj motywuje Sławka i Roxana i motywuje wszystkich rodziców, którzy swoje dzieci kochają, kochają też Pana Boga, jest słowo, które wypowiedział Jozue pod koniec księgi Jozułego w rozdziale 24, w wersycie 15. Jozue, gdy już Izrael wszedł do ziemi obiecane, nie podbił jej, nie posiadł jeszcze cały, ale widząc różne zmagania i wahania, powiedział tak do ludu Bożego. Słuchajcie, wy róbcie co chcecie, to jest wasza wolna wola, widzicie jak Bóg błogosławi, widzicie jak wiele tracicie bez Niego, ale wy róbcie co chcecie. Natomiast uwaga, ja i mój dom służyć będziemy Panu. Ja i mój dom, czyli moi najbliżsi, Ci, za których mam odpowiedzialność. Ci, którzy są blisko mnie, ci, którzy są moją rodziną, moimi domownikami. W tamtych czasach domostwo tworzyli nie tylko krewni według ciała, ale również wszyscy domownicy, słudzy. Ja i mój dom. I to jest ta odpowiedzialność, która ciąży dzisiaj na rodzicach, szczególnie na ojcach, tak mówi Słowo Boże, gdyż głową Chrystusa jest Bóg, głową męża Chrystus, a głową kobiety mąż. I w tym porządku, w tym biblijnym porządku, poruszamy się i ten porządek akceptujemy. Ja i mój dom służyć będziemy Panu. Sławku, Roksanu, czy, czy jesteście przekonani, że to jest słowo, z którym utożsamiacie się? Ja i mój dom służyć będziemy Panu? Amen? Będziecie mieli okazję jeszcze tutaj raz amen powiedzieć. To była taka próba. Nie stresujcie się. A służenie Panu, słuchajcie kochani rodzice, Przyszli rodzice, po części także dziadkowie, chociaż dziadkowie bardziej psują niż wychowują. Kupują za dużo, pozwalają na zbyt wiele i w ogóle. No ale to taki jest przywilej dziadków. Służenie Panu to także wychowywanie swoich dzieci dla Niego. Służenie Panu to nie tylko chodzenie do kościoła, branie aktywnego udziału we wszystkich wydarzeniach, składanie dziesięcin i składanie świadectw, ale dbanie o swój dom. Jedno z miejsc w Nowym Testamencie mówi, że kto nie ma troski o swój dom, o swoich domowników, ten, pamiętacie to słowo? Zaparł się wiary jest gorszy od niewierzącego. A zatem służenie, służenie Panu to troska o dom, to jest wychowywanie swoich dzieci dla Niego. I dzisiaj kilka myśli na temat wychowania. Wychowania, czyli wspólnej pracy rodziców, Boga i samych dzieci. Dodatkowe otoczenia, otoczenia takiego, jakim jest Kościół czy szkoła, ale to jest tylko dodatkowe otoczenie. A zatem praca rodziców, Boga i samych dzieci. Cel i życzenie, które chciałbym dzisiaj odczytać, przedstawione są w psalmie 144, w wersecie 12. Sam 144, werset 12, jego część dotycząca synów akurat dzisiaj, przeczytam z trzech różnych przekładów. Biblia warszawska mówi, niech synowie nasi będą jak rośliny, dobrze wyrośnięte w młodości swojej. Jeśli uprawiamy jakieś rośliny, chociażby na działce, wiemy, że niektóre z nich w młodości, te, które są wieloletnie, potrzebują dobrego ukształtowania. Aby rosły prosto, aby były ładnie przycięte, dobrze wyrośnięte. Stary Nowe Przymierze mówi, bujnie wyrosłe od młodości swojej. Bójnie wyrosłe. Zajrzałem też do bardzo ciekawego przekładu psalmów, księgi psalmów Czesława Miłosza. I Czesław Miłosz tak to ujął. Niech synowie nasi będą jak latorośle pielęgnowane od zarania. Latorośle, czyli gałązki większego krzewu, pielęgnowane od zarania, czyli pielęgnowane od samego początku, otoczone troską od samego początku. Myślę, że ten przekład, wydaje mi się, w moim odczuciu jest chyba najgłębszy i najwierniej oddaje sens ideę tego wersetu. A zatem synowie wasi, synowie nasi są jak latorośle, które należy pielęgnować od samego początku po to, aby były dobrze ukształtowane, aby bujnie wyrosły. Ten werset wskazuje na olbrzymią wagę tego wieku w życiu człowieka. Każdy wiek jest ważny. Człowiek w każdym wieku jest ważny, liczy się. Zgadzamy się z tą tezą? Chociaż wiadomo, że dzieci nie mają takich praw, jak dorośli, jest to oczywiste, naturalne z wielu względów, ale wychowanie zaczyna się niemal natychmiast po urodzeniu, oczywiście kiedy taki malutki osesek nic jeszcze nie rozumie, płacze, czasami się uśmiecha, czasami grymasi, no to nie mamy jeszcze jakiegoś wielkiego wpływu i jakichś wielu metod wychowawczych, aby na nie wpływać, ale gdy dziecko karmimy, gdy je przytulamy, gdy mówimy do niego, śpiewamy mu kołysanki, my mieliśmy swoje kołysanki z Basią dla naszych dzieci. Do dzisiaj pamiętamy, a ja nie będę cytować, bo, bo pewna osoba tutaj mogłaby nie być zachwycona. Kiedy takie dziecko uspokajamy z powodu jakiegoś nieszczęścia, bo smoczek wypadł albo dziecko się przewróciło, powolutku uczymy określonych zachowań, porządku dnia, to jest wychowanie. Dziecko uczy się bezpieczeństwa w ramionach rodzica, dziecko uczy się, że na akcję jest reakcja, a że na niektóre akcje nie ma reakcji i trzeba tych akcji zaniechać. I wraz z rozwojem następuje wzrost wymagań. Coraz więcej informacji o tym, co dobra, co złe. Dlaczego bijesz kolegę grabkami? Nie wolno, to boli. Dziecko jest zdziwione, przecież jego nie boli. Ale tłumaczymy, gdyby tak Ciebie ktoś uderzył, bardzo by bolało i płakałbyś. Aha, taka informacja zaczyna docierać aż w końcu kiedyś jakiś kazio naszemu dołoży grabkami. Wtedy ten nasz zrozumie to dobitniej, na czym to polega. To jest też wychowanie, wpływ otoczenia. Wymagamy grzecznego zachowania, nie rzucania zabawkami, posprzątania po sobie, oczywiście na miarę możliwości dziecka. Wraz z wiekiem wymagamy coraz większego posłuszeństwa rodzicom, poprawnych relacji z otoczeniem. Kiedy dziecko już zaczyna chodzić, Cokolwiek więcej rozumieć z tego, co się do niego mówi, wkracza kościół, potem przedszkole, szkoła, różne organizacje, rówieśnicy, którzy nie zawsze mają dobry wpływ na nasze dzieci, różnie z tym bywa. Musimy nad tym wszystkim czuwać. Każdy etap ma swoje metody dostosowane do wieku i okoliczności. Inaczej wychowujemy 3-latka, inaczej 13-latka. Zdecydowanie inaczej. Czym jest wychowanie? Ja nie mam takiej definicji, tutaj nie chciałbym Was zanudzać czymś, co można wyczytać w słowniku, ale myślę, że tak, że wychowanie jest to pewien balans, czyli łapanie równowagi. Równowagi między zaufaniem, dziecko ufam Ci, że nie zrobisz głupstw, zaufaniem, a kontrolą. Nasze zaufanie dzieciom nie jest bezgraniczne i bezwarunkowe. Jeżeli ufasz swojemu dziecku bezgranicznie i bezwarunkowo, popełniasz poważny błąd. Dziecko musi mieć ograniczony kredyt zaufania, musimy mu ufać, ale musi być jakaś kontrola. To jest balans. To jest balans pomiędzy luzem, a dyscypliną. Trochę luzu nie przesadzajmy, ale też nie możemy całkowicie popuścić, tak żeby dziecko nie miało żadnych obowiązków, żeby wszystko za nie robić, wyręczać je, bo to jest z pewnością szkodliwe dla jego charakteru, dla jego później postawy w życiu. Jest to balans między swobodą a ograniczeniem. Dajemy jakiś zakres swobody, ale nie do końca. Wymagamy, żeby dziecko na przykład o tej porze, o tej godzinie było w domu, żeby wróciło na obiad, żeby to i tamto. Jest to balans między akceptacją a niezgodą. Akceptujemy różne rzeczy, staramy się być wyrozumiali, ale czasami musimy być stanowczy i stanowczo nie zgodzić się na coś, o czym wiemy, że dziecku może Zaszkodzić. Gdybyśmy czytali cały ten psalm 144, zauważymy, że jest to psalm napisany w konwencji walki i zmagania. I zaiste wychowanie dzieci to walka i zmagania. Czy rodzice, którzy mają dzieci, mogliby to jakoś potwierdzić, że jest to walka i zmaganie, oprócz słodkich cudownych chwil? Tak? Potwierdzamy to? Walka i zmagania. Nie wszystkie bitwy się wygrywa. I te typowe pytania w pewnym wieku Dlaczego wszyscy mogą, a ja nie? Wszyscy w klasie już to mają, a ja nie mam. Jak przyjrzymy się bliżej sprawie, to wcale tak nie jest, ale zmaganie, walka, napięcie jest. Wiecie, nie wszystkie bitwy się wygrywa, taka jest prawda. Czasami ponosimy jakieś porażki, klęski. Oby nie była to przegrana cała wojna. Pismo Święte daje nam pewne przestrogi. I to są bardzo trudne sytuacje, ja nie potrafię ich do końca rozwikłać, wyjaśnić, ale... Czytamy w Biblii o takich postaciach, wielkich mężach bożych jak Heli, Samuel, Dawid. Wiecie, że każdy z nich miał potężne problemy ze swoimi dziećmi, z synami, problemy, z którymi sobie nie poradzili. Dawid o mało nie zginął przez jednego ze swoich synów. Musiał prowadzić przeciwko niemu wojnę. Dwóch synów Samuela było tak paskudnych, że ludzie nie chcieli ich jako następcy po Samuelu, woleli króla. Synowie Heliego, kapłana, byli przekupni i rozpustni przynosili zgorszenie otoczenia. Trudno to zrozumieć, ale można czasami przegrać wojnę. I to, co mówię dzisiaj, słuchajcie, nie jest taką żelazną gwarancją, że jeśli zastosujesz to, to, to i to, to na pewno wszystko się powiedzie. Słuchajcie, to jest wojna, to jest walka. Musimy szukać Boga w tym, musimy szukać mądrości, musimy okazywać miłość i cierpliwość. Ale zdajmy sobie sprawę, że w tym wszystkim musi być łaska Boża że nasze metody i mądrość nie wystarczą. I najlepsze nawet podręczniki czy poradniki nie wystarczą. Musi być łaska Boża i Boże działanie. On, Pan Bóg, musi być na stale obecny w naszych domostwach, w naszych małżeństwach. Wtedy, wtedy będzie nam o wiele, o wiele łatwiej. W przypadku tych trzech mężów Bożych, wspaniałych Bożych ludzi, dostrzegam jeden wspólny element, zaniedbanie domu. Gdybyśmy bliżej tym postaciom się przyjrzeli, Możemy zauważyć, że ci ludzie poświęceni Bożej służbie zaniedbali swoje domy. To jest potężny błąd, to jest straszny błąd, którego żniwo jest tragiczne. Dlatego nasze pytanie, jak wygrać tą wojnę? Nie tylko jak ją toczyć, ale jak wygrać? Co robić, jak żyć, by nasze dzieci poszły za nami, za tym co dobre? Jakie metody zastosować? Ten werset cytowany z psalmu przedstawia cel i życzenie. Niech synowie nasi będą jak... Natomiast jest sporo innych miejsc w Biblii, które mówią o metodach, czyli jak to robić. To jest życzenie, niech będą jak. No fajnie, pięknie, ale teraz jak to osiągnąć? Wiecie, mija czas, wieki, pokolenia, a my wciąż odwołujemy się do tej księgi. Do tej ponadczasowej, nieprzemijającej księgi, która jest natchnionym Słowem Boga. Jej przekaz jest aktualny. Biblia zawiera ogólne zasady i dokładne wskazówki, powiem tak, odważnie, na wszystkie wyzwania wychowawcze, nawet te współczesne, nie opisując je współczesnym językiem, ale na wszystkie wyzwania wychowawcze. Czyli tak, ogólne zasady i dokładne wskazówki, to zależy od, od kontekstu, od sytuacji. Niektóre z tych zasad są bardzo popularne, akceptowane także przez osoby niekoniecznie wierzące. Na przykład wielu ludzi niewierzących zgadza się z tym, że dzieci powinny być posłuszne rodzicom, normalnym rodzicom, dodaje się, dodajmy, powinny szanować rodziców, powinny być zachęcane do tego, co dobre. Ale są też inne rady, zasady, wskazówki, nieco mniej popularne, zwłaszcza te, które mówią o karności i dyscyplinie. Dziś te słowa nie są za bardzo ulubiane, karność i dyscyplina, Kojarzą się z jakimś przeżytkiem, inną epoką, kojarzą się z klęczeniem na grochu w rogu pomieszczenia i z dyscypliną w postaci kija, który spada na miejsce połączenia nóg i pleców. Z każdego powodu nie, nie o to chodzi. Karność i dyscyplina nie polega na tym, żeby maltretować czy bić, czy znęcać, absolutnie nie. Mowa jest o słuchaniu Boga. Dyscyplinę wypracowujemy niekoniecznie, albo wcale nie bijąc, ale wychowując dzieci w inny sposób. I te rady o karności dyscypliny negowane są właśnie jako niewspółczesne przez wielu ludzi. Gdy przeglądamy się Biblii, możemy dostrzec, że najwięcej rad i wskazówek dotyczących wychowania dzieci jest w jednej z ksiąg. Jest to księga, pewnie większość z Was wie, może usłyszę od Was, Oczywiście, przypowieści Salomona. Przypowieści Salomona, ta księga jest kopalnią informacji na temat tego, jak wychowywać dzieci, jak postępować z młodymi ludźmi, synami, szczególnie synami i córkami. I przeczytamy takich kilka miejsc właśnie z tej księgi. Otwórzmy zatem księgę przypowieści Salomona. Rozdział pierwszy, wiersz ósmy. Słuchaj, mój synu, pouczeń swego ojca, i nie porzucaj nauk swojej matki. Słuchaj, nie porzucaj. Rozdział trzeci, werset pierwszy. Nie zapominaj, Synu, mej nauki i niech Twe serce przestrzega mych przykazań. Nie zapominaj, przestrzegaj. 3, 11, 12. Nie odrzucaj, mój Synu, pouczenia Pana. Nie obrzydzaj sobie Jego przestrug, bo kogo Pan kocha, tego karci, jak Ojciec swego ukochanego syna, czy rzeczy. Pouczenie, przestroga i karcenie. Wszystko w odpowiednim balansie, wszystko w odpowiedniej ilości. Niezbyt surowo, ale też niezbyt luzacko. Nie zawsze rób to, co chceta, z całym szacunkiem dla osób zaangażowanych społecznie, ale też nie jak w pruskiej szkole, jeśli wiecie, o czym mówię. To tylko kilka próbek tekstu jest coś więcej. Obok wielu zasad i wskazówek są także obietnice. Dzisiaj jedną z nich przeczytamy. Jest to również ta sama księga, przypowieści Salomona, rozdział 22, wiersz 6, przypowieści 22, 6. W Starym Nowym Przymierzu brzmi to tak. Wychowuj dziecko stosownie do jego uzdolnień, a nie zejdzie ze swej drogi do starości, Biblii Warszawskiej, czytać możemy, Wychowuj stosownie do drogi, jako myśl. Kochani, każde dziecko jest indywidualnością, każde dziecko jest inne. Ci sami rodzice, a charaktery dzieci potrafią być zupełnie inne. Jedno dziecko jest, nazwijmy, grzeczne, uległe, posłuszne, drugie jest krnąbrne, buntownicze, agresywne. Te same geny, a jednak może inna ich kombinacja, nie wiem. Coś, sprawia, że każdy, każde dziecko jest indywidualnością i trzeba znaleźć klucz do jego serca i rozumu i doprowadzić do jego jak największej korzyści. I to powinno być pragnieniem każdego rodzica. Znaleźć klucz do swojego dziecka. Niektórym dzieciom wystarczy powiedzieć i słuchają. Z niektórymi trzeba iść na konfrontację, iść na bój, aby wręcz zmusić czasami do posłuszeństwa. Hmm? Macie takie doświadczenia? Dobrze wyrośnięte, ukształtowane. Im młodsze dziecko, tym większa potrzeba ochrony i pielęgnacji. Ale przestrzegam przed taką postawą chronienia dzieci pod kloszem, czyli chronienia od wszelkich złych, zewnętrznych wpływów tego złego, zepsutego świata, bo przypadkiem dziecku może coś zaszkodzić. Taka przesadna ochrona niszczy odporność. Tak jak ochrona przed naturalnym środowiskiem, zbytnia sterylizacja powoduje, że człowiek traci odporność na jakieś bakterie, na, na jakieś mikroorganizmy, tak nie możemy dziecka pozbawiać całkowicie kontaktu ze światem, ponieważ ono musi również nabierać odporności. Są zagrożenia i pokusy, z którymi dziecko na pewno się zetknie, choćbyśmy nie wiem, jak chcieli uchronić. Na pewno nasze dziecko przyniesie nieprzyzwoite słowo do domu i powie je, patrząc z zainteresowaniem na naszą reakcję. Co my zrobimy, słysząc jakieś brzydkie słowo? Ono też próbuje życia, różnych smaków, by zrozumieć, że coś jest złe. Dziecko poszukuje granic. Nie pozwólmy mu tych granic przekraczać. Bądźmy z nim, niech wie, że te granice można osiągać, ale nie wolno ich przekraczać. Można obserwować to, co jest złe, ale nie mieć w tym osobistego udziału. Na tym polega nasza rola. Czyli chodzi o to, by znaleźć, zachować równowagę między ochroną przed złem, a niem się radzenia sobie ze złem. Doświadczenie mówi, że dzieci zbyt długo i skrupulatnie chronione przed tym, tutaj w cudzysłowie, złym światem, chronione na przykład przed wszelką formą czegoś, co zawiera na przykład elementy baśniowe, bajkowe, literatura, filmy, fantazy, kontakt ze złymi, bo spoza kościoła rówieśnikami, chociaż powiem, że czasami ci z kościoła są gorsi niż ci na zewnątrz, też tak się zdarza, takie gagatki nam się z, czasami mogą zdarzyć. Mówię uczciwie i szczerze, jak jest. Takie dzieci chronione, przestadnie przed tym lub zbyt często karcone i ograniczane z wiekiem, gdy władza rodziców słabnie, przy wchodzeniu w dorosłość wyrywają się na wolność. Niestety niejednokrotnie widziałem taką sytuację, kiedy Dzieci po osiągnięciu, nazwijmy to umownie dorosłości, no pełnoletności. zachwytują się tym, co było zakazane. Nie zostały przygotowane, by sobie z tym poradzić. I to je powala czasami zabija. Szczególnie gdy dyscyplina rodzicielska sprowadza się do metod niebo nie. Nie mówię o niebie niebo, tylko nie przecinek bo nie. Niebo już, bo ja tak chcę, bo koniec. Bo masz mnie słuchać, jeżeli dziecko ma 2 lata czy 3, to jeszcze zadziała, nawet jak ma 5, to jeszcze sobie poradzimy takim argumentem, ale kiedy już ma 10 albo 14, nie spodziewajmy się, że to przyniesie pozytywne efekty. Im dzieci starsze, tym bardziej oczekują, potrzebują uzasadnienia naszych decyzji wobec nich, chcą rozumieć, dlaczego im tego nie wolno. Przecież moi koledzy tam idą, a ja nie mogę, dlaczego? Potrzebujemy wiele mądrości, by im to wyjaśnić. Nie zawsze ich to do końca przekona, ale musimy robić to najuczciwiej i najlepiej, jak tylko jest to możliwe. Najtrudniejszy wiek, wszyscy mówią, to wiek nastoletni. To prawda, buzują hormony, dokonuje się życiowych wyborów. Kto ma dzieci starsze niż 12 lat? Pamiętacie, jak było wcześniej, zanim było 12 lat? Jakie to były słodkie misie przytulanki? Dawały się brać na kolana, całować... Nagle ze słodkiego misia robi się kolczasty jeż. Tato, przestań, mamo, nie dotykaj mnie. Trochę się śmiejemy, trochę nam szkoda tej słodyczy, ale taka jest kolej rzecz. I jeszcze jeden aspekt wychowania. Oprócz zasad, wskazówek i dyscypliny. Przykład. Przykład. Dzieci oczekują przykładu i są bardzo wrażliwe na wszelki fałsz, na wszelką hipokryzję. Szczególnie nastolatki, one są nawet nadwrażliwe. Czasami nadinterpretują i trzeba im to klarować, ale tak po prostu jest. Jest to faza negacji dotychczasowych autorytetów, rodziców, nauczycieli kościoła. Ja bardzo kochałem moją mamę, mamusię, jako dziecko i później jako dorosły. Może nie zawsze znajdowałem odpowiedniej ilości czasu, ale pamiętam, że kiedy byłem w takim wieku, nazwijmy to gimnazjalnym, już nie ma gimnazjów, więc mogę śmiało sobie poużywać, Właśnie wygasły ostatnie roczniki, tak? Pamiętam, że byłem bardzo opryskliwy krytyczny wobec naszej mojej i mojej siostry, hani, mamusi. Bardzo przykry. Cierpiała pewnie, ale taki wiek. Później, mam nadzieję, zmądrzałem trochę. Tak, Haniu, potwierdzasz? O, siostra potwierdza, więc było inaczej. Ale pamiętam sam, jak bardzo nie lubiłem, kiedy zwracałem uwagę, kiedy w obecności moich kolegów do mnie się odzywała. To było dziwne. Ale tak po prostu bywa. A więc przykład. Nauczyciele, którzy byli do tej pory absolutnym autorytetem, bo pani tak powiedziała i koniec i tak ma być, czy też kościół, wujek tak powiedział, czy ciocia, to się kończy. Nie spodziewajmy się, że dzieci nie będą robiły czegoś, co im zabraniamy, jeśli sami to robimy. Są takie kapitalne rady w Nowym Testamencie. Ja odczytam z dwóch miejsc. Efezjan, rozdział szósty, i później z Kolosan, krótki fragment. Efezjan, rozdział szósty, sam początek tego rozdziału, pierwsze cztery wersety. To jest i do dzieci, i do rodziców. Brzmi tak, dzieci, bądźcie posłuszne swoim rodzicom w Panu, bo to jest rzecz właściwa. Szanuj swego ojca i matkę, tak brzmi pierwsze przykazanie z obietnicą, aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. Natomiast wy, ojcowie, nie pobudzajcie swoich dzieci do gniewu, wychowujcie je według wyraźnych reguł oraz wskazań Pana. Uwaga do dzieci i uwaga do ojców, którzy mogą swoim zachowaniem sprawić, że dzieci będą pobudzone do gniewu lub jak mówi nam list do kolosan w takim analogicznym fragmencie, kolosan 3, 20, 21, kolosan 3, 20, 21 Dzieci, bądźcie we wszystkim posłuszne rodzicom, gdyż to jest miłe Panu. Ojcowie, nie wywołujcie u swoich dzieci rozżalenia, aby nie uległy zniechęceniu. Kilka przykładów z własnej obserwacji. Być może Wy również macie podobne. Pewnie tak, żyjemy przecież w jednym kraju. Czasami widywałem matkę. Jeśli na ulicy, czy w sklepie, która wrzeszczała mocnymi słowami, począsała swoim dzieckiem, by było grzeczne. Na plaży, zawstydzając to dziecko i upokarzając, ojcowie również. Wrzeszczy, krzyczy, używając mocnych słów, aby dziecko było grzeczne. To jest jakiś absurd. Czy to jest dobry przykład? Czego to dziecko się nauczy? Albo ojciec, który przyłapał swojego dziesięcioletniego synka na paleniu papierosów. Mamy takie doświadczenia. <śmiech> Niektórzy. Zdenerwowany ojciec bierze syna na kolano, łoi mu skórę, a potem, żeby się uspokoić, sięga po papierosa. Czy to zadziała? Na ten moment tak, ale na przyszłość dziecko się dowie, że jak tylko będzie dorosłe, będzie mogło palić i bić swoje dziecko. Albo bliżej nas, wiecznie kłócący się z sobą w domu rodzice, opryskliwi, nieuprzejmi dla siebie, ale w niedzielę wzorowo do kościoła. Maszerują, odświętnie ubrani. Jeszcze bliżej nas, niezadowoleni z tego, co aktualnie dzieje się w ich Boże, rodzice, mający w domu wiele do powiedzenia na ten temat, ale jednak tu przychodzą, są grzecznie uśmiechnięci, potulni i uduchowieni. Natomiast w domu komentarz. Wiecie, takie w cudzysłowie metody najczęściej i wprost prowadzą do klęski wychowawczej. Nie wiem, czy lubicie blusa, niektórzy lubią, wiem, wiem, że młodzi nawet nie wiedzą, co to słowo znaczy. No, przesadziłem. Chciałem sprawdzić Waszą reakcję. Był taki piosenkarz, polski kompozytor, autor tekstów, Tadeusz Nalepa. Nie wiem, czy pamiętacie takiego gościa. Ja ledwo pamiętam, bo to były lata 70., 60., 70., tak? Tadeusz Nalepa śpiewał piosenkę pod tytułem Kiedy byłem małym chłopcem. Hej! Pamiętacie to? To jest taki hicior. Raz się usłyszy i pamiętasz przez wiele lat czy na całe życie. Kiedy byłem małym chłopcem. I pierwsza zwrotka brzmi tak, mniej więcej tak, ja to będę cytować może z moimi zmianami. Kiedy byłem małym chłopcem, wziął mnie ojciec i powiedział tak. Najważniejsze, co się czuje, synu, słuchaj zawsze głosu serca. Hej. Słuchaj zawsze głosu serca, synku. Piękne ideały. Tato, dzięki za tą cudowną radę. Ale druga zwrotka, kiedy syn już dorósł, wziął go ojciec i powiedział tak. Głosem serca się nie kieruj, tylko forsa ważna w życiu jest. Hej. Upadły ideały. To, co było dobre dla dzieci w życiu dorosłym, już nie ma zastosowania. Tymczasem Jezus mówi coś wręcz przeciwnego i to dzisiaj Marcin cytował. Musimy się stać jak dzieci, my dorośli musimy się stać jak dzieci. Hej. Amen? Hej. Musimy się stać jak dzieci, to znaczy zachować dziecięcą świeżość serca, dziecięcą czystość, dziecięcą prostolinijność, dziecięcą wiarę, dziecięce ideały. Oczywiście życie skoryguje pewne rzeczy. Idealizm nie zadziała do końca, ale ideały, jednak możemy się ich trzymać. Nie ma idealnego świata, ale są ideały, do których możemy dążyć, jeśli są prawdziwe i słuszne. A to, co uzyskamy w dzieciach, pracując nad ich wrażliwością, intelektem, moralnością, talentem, duchowością pozostanie w nich na długie lata. A zatem dziś będziemy błogosławić. Amen.